Jest 21. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki Piotr Balasz. Tragiczny finał wypadków Bydgoszczy nie żyje czterolatek, który wypadł z balkonu na piątym piętrze. To jest nie do pomyślenia. Duża tragedia, no. To są ciężkie sprawy, naprawdę. Porozumienie czy rozłam? Miera Kaczyński i Mateusz Morawiecki rozmawiają w siedzibie PiSu o budzącej emocje nowej inicjatywie byłego premiera. Nie emocje wokół zonda krypto. PKOL ogłasza, że umowy sponsorskie z tą firmą nie zerwie. Polski Komitet Olimpijski pełni rolę naganiacza dla firmy, która okazała się oszustwem. Tragiczny finał wypadku w Bydgoszczy. Lekarzom nie udało się uratować życia czterolatkowi, który wypadł z balkonu na piątym piętrze jednego z bloków w Bydgoszczy. Mieszkańcy okolicy są wypadkiem wstrząśnięci. Jezu, straż była też. Okropne to jest. To jest nie do pomyślenia. Mam klatkę obok wejścia. No, no właśnie, wracając z pracy i widziałem, że tutaj straż pożarna, policja i karetka podjechały. Dowiedziałem się potem, że chodzi o dzieciaka, nie, że spadł tam z okna. Duża tragedia, no. To są ciężkie sprawy, naprawdę. Mam dwuletnią właśnie dziewczynkę, więc. To jest ogromna tragedia. To jest chwila. Też się gdzieś odwrócę, mama już jest na stole, więc nie zawsze się opanuje. Nie? Jak informowaliśmy w aktualnościach jedynki, dziecko spadło na taras na pierwszej kondygnacji. Było ranimowane przez strażaków, potem przez załogę karetki, która zabrała czterolatka do szpitala. Jak udało się ustalić, opiekujący się dzieckiem mężczyzna na chwilę odszedł do ciężarnej partnerki, by jej pomóc. Wtedy doszło do tragedii. były premier przekona prezesa PiSu, że jego inicjatywa to nie konkurencja, ani zagrożenie dla partii. Jarosław Kaczyński rozmawia z Mateuszem Morawieckim o jego stowarzyszeniu Rozwój Plus. Prezes partii zastrzega, że jeśli to krok w stronę rozłamu i osłabienia PiSu, to będą konsekwencje. Krzysztof Szczucki z PiSu, który projekt Mateusza Morawieckiego wsparł, uważa, że to niepotrzebna emocja. Wieczorna rozmowa przyniesie porozumienie. Myślę, że pan premier dzisiaj przekona pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że nie ma kursu kolizyjnego, że nie ma konfliktu ze statutem Prawa i Sprawiedliwości, że to stowarzyszenie ma Prawu i Sprawiedliwości służyć rozszerzając pole działania i zabiegając o wyborców centrowych, umiarkowanych. Czy tak się stanie? Będziemy o tym informować, a z naszym reporterem, który śledzi wydarzenia przy Nowogrodzkiej połączymy się w magazynie Polska i Świat po 22. Rośnie liczba pokrzywdzonych w sprawie zonta krypto. Według Łukasza Osmalaka z klubu parlamentarnego Centrum poszkodowanych może być nawet 30 tysięcy osób. Gość Radiowej Jedynki mówi, że trzeba im pomóc. Bezdyskusyjnie musimy przeprocedować ustawę, która będzie regulowała rynek kryptowalut w Polsce i to jest rzecz zupełnie podstawowa. Łukasz... I tym osobom bezdyskusyjnie trzeba pomóc. Tymczasem Polski Komitet Olimpijski informuje, że swojej umowy sponsorskiej z Zonda Krypto nie zerwia. Prezes PKL Radosław Piesiewicz skarży się nie na firmę, z którą zrywają kolejne kluby sportowe, ale na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prezes Radosław Piesiewicz powiedział, że wobec Polskiego Komitetu Olimpijskiego Zonda Krypto wywiązuje się ze zobowiązań i do zerwania umowy nie ma podstaw prawnych. Wszystkie świadczenia ze strony sponsora są realizowane a zerwanie umowy wiąże się z zapłatą kar umownych, na które PKOL nie stać. Ale najbardziej interesująca jest sytuacja olimpijczyków, którzy oprócz nagród z budżetu PKO otrzymali duże nagrody w postaci kryptowalut. Prezes pytany o konta Zonda Krypto, z których sportowcy nie mogą wypłacić środków, odpowiedział. Z tego co wiem, to tokeny są na kontach naszych sportowców. Prezes PKO mówił, że ABW nie poinformowała go o zastrzeżeniach do Zonda Krypto. Dlaczego? Mimo wysłania do służb Pisma. Prokuratura szacuje straty poszkodowanych przez onda krypto na 350 milionów złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Na zarzuty Radosława Piesiewicza w mediach społecznościowych odpowiada rzecznik służb specjalnych Jacek Dobrzyński i pisze, że prezes Pekolu kłamie i manipuluje. Informuje Jacek Dobrzyński, że komitet zawarł umowę pięć dni po wysłaniu ogólnego zapytania do ABW, nie czekając na odpowiedź. Na zarzuty Radosława Piesiewicza odpowiedział też w TVP Info Jan Grabiec, szef kancelarii premiera. Służby odpowiedziały kontaktem na wskazane, niezwłocznie kontakt wskazany w tym piśmie, proponując szkolenie w zakresie kontrwywiadowczym. No oczywiście pan Piesiewicz nie zapytał o konkretną firmę, informował ogólnie. Utrzymywanie umowy pko z Zonda Krypto Jan Grabiec uważa za błąd. To jest jakiś absurd, to jest kompletnie niezrozumiałe. No przecież Polski Komitet Olimpijski pełni rolę naganiacza dla firmy, która okazała się oszustwem. Żeby obdarzyli zaufaniem firmę, która już dzisiaj nie wypłaca Polakom zgromadzonych tam środków. Problemy ze spieniężeniem otrzymanych tokenów ma według medialnych informacji część sportowców, którzy reprezentowali Polskę na zimowych igrzyskach, w tym potrójny medalista Kasper Tomasiak. To są aktualności jedynki. Pierwsza, historyczna nagroda imienia Bronisława Garemka trafiła do rąk Andrzeja Seweryna. Aktor i reżyser został wyróżniony za wkład w umacnianie relacji polsko-francuskich. Stoi przed Wami obywatel dwóch ojczyzn, mówił sam nagrodzony. Polska nauczyła mnie to, czym jest honor, czym jest godność. Nauczono mnie, jak pracować, ale jak się buntować również. Francja otworzyła przede mną nowy świat demokracji. Pokazała mi Francja, że wolnością można się cieszyć, a nie tylko o nią walczyć. Nagrody gratulowali mu obecni na ceremonii w Gdańsku prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Donald Tusk. Wcześniej obaj politycy rozmawiali między innymi o współpracy gospodarczej, wojskowej i energetycznej. Bo Paryż jest gotowy do budowy w Polsce drugiej elektrowni atomowej. Francja jest bardzo poważnym, potencjalnym partnerem, jeśli chodzi o budowę tej drugiej elektrowni jądrowej. Jesteśmy w tej chwili na etapie rozpoznawczym. Kto przedstawi Polsce najatrakcyjniejszą ofertę, ten oczywiście zostanie naszym partnerem. Delegacje Polski i Francji podpisały między innymi umowy dotyczące wsparcia dla Ukrainy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Noc na ogół bezchmurna lub z małym zachmurzeniem. Tylko w centrum i na południu więcej chmur, a na południu okresami możliwy deszcz wysoko w górach, śnieg. Temperatura przy gruncie może spaść do minus 4 stopni, stąd alerty od IMGW pierwszego stopnia przed przymrozkami dla niemal całej Polski z wyjątkiem krańców południowo-zachodnich. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest teraz bardzo dobra lub dobra, a prawie jedna trzecia energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Jedynka. Polskie Radio. Reklama.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 Polskie Radio Jedynka. Polskie miesiące i lata. Marce, czerwce, grudnie, rok pięćdziesiąty szósty, siedemdziesiąty, osiemdziesiąty. Na osi tych ważnych wydarzeń lat i miesięcy Często, za często nie ma roku 1966, a był rokiem niezwykłego przesilenia i wielkiego konfliktu państwa komunistycznego z kościołem katolickim. W dzisiejszym programie właśnie o tym roku, bo w kwietniu 60 lat temu doszło do kulminacyjnej konfrontacji. Serdecznie zapraszam na program Historia Bliska, Marek Stremecki. Spotkania w Jedynce Historia bliska A gościem programu jest gość z Krakowa. Historyk, wychowawca wielu pokoleń historyków. Autor wielu, wielu publikacji i bardzo znaczących książek dotyczących I wojny, II RP, ale też i wcześniejszych wieków. Autor bardzo wielu książek o powojennej Polsce. Wciąż piszący i zaskakujący nas y, wieloma tematami. Profesor Andrzej Chwalda. Witam pana serdecznie. Witam, witam. Dzień dobry. Panie profesorze, 1966 rok to było równe 60 lat temu, co wtedy się działo. Mam takie wrażenie, że ten rok nie jest jakby w ciągu tym umieszczany naszych polskich lat. A chyba to jest błąd, prawda? Y, tak, no y, nie tylko lata, ale również y, miesięcy, bo y, niejednokrotnie w, w za profesorem Meislerem koncentrujemy się na, na miesiącach, bo tak zwane wydarzenia, czyli obecność w przestrzeni publicznej osób skandujących, na przykład chcemy wolności, precz y, z komunem itd. tak chcemy religii w szkole, to one były y, skoncentrowane no, w godzinach, dniach, co najwyżej tygodniak. W wypadku 66 roku, to jednak były miesiące, prawda, bo to się wiązało i, y, z wielką nowenną, którą, którą zapowiedział i ogłosił na Jasnej w 57 roku, w 3 maja y, kardynał i prymas Stefan Wyszyński. Więc to rozciągnięcie w, czas, w czasie spowodowało, że, że ten 66 rok jakoś tak nie wybrzmiał, nie wybrzmiał nawet po szkolnych. Jest tylko dosłownie wspomniane, no parę, parę, paręnaście zdań, że coś takiego było, że było starcie między Kościołem, Kościołem Państwem i e, ponieważ każdy to lubi, jak są wyraźne postacie, że to nie jest jakaś masa, prawda, sobą się konfliktująca, ale to było starcie premasa Wyszyńskiego z pierwszym sekretarzem Gomułką. Jest pojedynek. Wiosławem. Jest pojedynek. Musimy, panie profesorze... Niekoniecznie pan... rycerski. Niekoniecznie rycerski. I powiedział pan słowo nowenna, dlatego jest to idealny moment, żebyśmy powiedzieli o genezie tego, co stało się w 66 roku, jako kulminacją, jednym, jednym słowem, prawda? 57 rok, to Kościół, to Wyszyński yy, zauważa, że zbliża się milenium. tak. Tak, no bo w końcu jest to tysiąc lat polskiej chrześcijańskiej, a to się również wiązało z polityką represji wobec Kościoła w latach 50. Wiązało się z aresztowaniem choćby, czy internowaniem w kilku miejscowościach, ostatecznie w komańczy, prymasa Wyszyńskiego. Walka z religią, promocja ateizacji, indoktrynacja w duchu właśnie ateistycznym, że Pana Boga nie ma, że to jest ciemnogród, że tego nie chcemy, że procesy, na przykład proces kurik, Krakowskiej, inaczej mówiąc proces kardynała Sapiechy. To wszystko powodowało, że no, Kościół jest w głębokiej defensywie, ale wierni trwają przy Kościele. Mimo tego ruchu księży patriotów, no, Kościół ten najtrudniejszy czas, który przypomina trochę, czy miał przypominać trochę, walkę z cerkwią w sowieckiej Rosji w latach dwudziestych i później w latach 30., w końcu ruch księży patriotów, a później ruch Caritas po 1956 roku tworzono na wzór tej organizacji sowieckiej wojujących bezbożników. To, to, to była klisza, prawda? I teraz nastaje polski październik. Odrobina wolności, może więcej, że odrobina. Bo nie tylko lufcik został uchylony, czy drzwi, ale szeroko te drzwi zostały otwarte, ale na krótko. Dzięki temu zaczyna działać Kościół funkcjonować. Nie ma po 56 roku tego, co było wcześniej, czyli fizycznych represji. Nie ma przemocy fizycznej wobec Kościoła. Jest, można powiedzieć, przemoc instytucjonalna, ideologiczna, polityczna presja na, na wiernych. I teraz Kościół, episkopat, a nade wszystko jednak prymas, prymas tysiąclecia, dostrzegł, że no za lat 9 będzie wielki czas przypomnienia Polakom, skąd ich dzieło, dzieło tysiąclecia, że polskie dziedzictwo jest dziedzictwem no, nadewsko-chrześcijańskim, no bo innego nie było, prawda? Cała sztuka, kultura była skoncentrowana na, na wątkach religijnych, na sakrum i to, to napięcie między sakrum profanum trwało przez te dziesięć wieków. I teraz uznał również, że potrzeba modlitwy, potrzeba nowych form duszpasterstwa, potrzeba przypomnienia tego dziedzictwa, żeby w Polakach umocnić ten silny kręgosłup moralny przed ateizacją, przed indoktrynacją i przed rusyfikacją, bo również ta rusyfikacja nie takiej postaci jak Czarno-Stalinowski ma miejsce. I sowietyzacja ona ma miejsce. i Czyli Polak musi być silny w sensie, w sensie właśnie kręgosłupa. Jego moc intelektualna, jego głęboka wiara mają przyczynić do tego, że pozostanie wierny tym wartościom, które przez wieki e, kształtowały jego praojców. Nowenna, taka dziewięcioletnia, prawda, to rozpisane na, te, na właśnie owe dziewięć lat, taka głęboka katecheza. Co rok miała zmieniać się jakby temat tej, tej katechezy. Gomułka ateista, ale wiedział co się, co się święci można powiedzieć tak bardzo kolokwialnie i po prostu szlak go trafił, gdy o tym się dowiedział. No i musiała być reakcja, panie profesorze, Oni robią milenium nie możemy być gorsi, wręcz przeciwnie, musimy być lepsi. Ale właśnie tutaj pan rektor wspomniał o tym, że każdy rok noweny dotyczy innego aspektu. To się wiąże również z potrzebą mobilizacji. Katolicy do 1956 roku są jednak w głębokiej, głębokiej defensywie. Niektórzy tam bali się chodzić do kościoła, bo wynikały z tego określone konsekwencje, represje, zwolnienie z pracy, przeszeregowanie i tak I to się wiąże Genialnym pomysłem, no, Gomułka, no, szabu dostał jak się o tym dowiedział, że zrobimy kopię, wykonamy kopię Madonny Częstowskiej, Czarnej Madonny z Jasnej Góry. I e, tą kopię udało się przeszmuglować do Rzymu. Papież Pius xii Pokropił pokropił i ta kopia ruszyła w Polskę. Czyli przeżywanie treści nowenny wiązało się również z przeżywaniem, przeżywaniem powrotu Madonny do każdego domu. Nie bójcie się, nie bójcie się tej Madonny. Ona jest wami, on was waszą opiekunką. Ona była królową korony polskiej i ona dalej króluje. Nie partia rządzi rządzi ona, Maryja, królowa Korony Polskiej. Jak wiemy, zwłaszcza to później podróż, podróż e, ołtarza, bo to niekiedy był wręcz ołtarz, prawda, e, przebrany gdzieś tam e, w małych miejscowościach, w wioskach. Obraz, e, m, e, kopia no wywoływał reakcje milicji i tak dalej. Dokładnie, tak dalej, o tym was. jeszcze na pewno powiemy teraz, chcę o tej reakcji okay. Gomułki powiedzieć i, i państwa. Uchwała Rady Państwa, a potem był sejmowa uchwała. W obliczu nadchodzącego tak doniosłego jubileuszu Rada Państwa, świadoma z Znaczenia tradycji historycznej w życiu narodu, postanawiam zwrócić się do Sejmu PRL z wnioskiem o podjęcie uroczystej uchwały ogłaszającej, uwaga, lata 60-66, okresem obchodów tysiąclecia państwa polskiego. Uchwała Sejmowa ma jeszcze parę akapitów, jest ich sześć. Nie ma słowa o milenium, o którym pan tu wspomina. To jest zupełnie celowy zabieg. Chodziło o pokazanie tego, że tysiąc lat państwa polskiego to nie jest żaden chrzest. To jest po prostu utworzenie państwa. Pan, jako historyk, musi się do tego odnieść. No nie, nie, oczywiście, oczywiście to jest, to jest tylko pretekst i fikcja. No. Nie było czegoś takiego aktu założycielskiego, że w 1966 roku z piastów Mieszko, później zwany Mieszkiem I, on ogłasza, że mamy oto państwo polskie. Zresztą, prawdę mówiąc, nie ma takiego w ogóle pojęcia, mówiono później państwo gnieźnieńskie, państwo polańskie. Nie było czegoś takiego, że, że tworzymy państwo, prawda, ono ma swoje władze, konstytucje, terytorium, suwerenność itd. itd. To był proces, który trwał, trwał em, dziesięcioleciami, ale nie było wyjścia. Władza musiała powstrzymać tą ofensywę, czyli jakby to, co robi Sejm, co robi Komitet Centralny PZPR, jest to odpowiedź na politykę prymasa Wyszyńskiego, który nie chce wkraczać w obszar polityczny, ale faktycznie wkracza, bowiem tego rodzaju przedsięwzięcie w warunkach państwa Postotalitarnego, niektórzy mówią dalej totalitarnego, faktycznie ma w końcu konc stalinowska, czy mocno autokratycznego jest akcją polityczną i dochodzi do zderzenia dwóch mileniów, czyli milenium państwa i milenium chrztu. Chrzest był e, faktem potwierdzonym. Tysiąclecie państwa było niepotwierdzone, bo potwierdzone być nie mogło. I to jest słabość tego zamys projektu. Zamysł Gomułki i Kolegów był podwójny i wykorzystano to w pewnym sensie. Po pierwsze, no, zaszkodzić Wyszyńskiemu, mówiąc tak kolokwialnie i, i bardzo... No, o, o, obaj panowie... Ogólnie? Tak, nie, nie lubili się. Powołano e, w Froncie Dości Narodu. Wtedy nazwano to frontem jedności narodów, czyli taka organizacja ponad organizacjami, udająca, że jest niepartyjna. Oczywiście ten front jedności narodów skupiał różne organizacje, naturalnie, że był kontrolowany całkowicie przez PZPR. Stworzono komisję partyjną rządową do spraw uroczystości tysiąclecia oraz inne ciała. Dano dużo pieniędzy również historykom na to, żeby pokazywali to tysiąclecie państwa polskiego. To może nie było najgorsze z tego, z tego wszystkiego. No ale coś potrzeba było spektakularnego. Tym spektakularnym gestem, a zanim poszedł poważny trzyn, było ogłoszenie przez Gomułki budowy tysiąc szkół na tysiąclecie. Chciałbym być Program pierwszy Polskiego Radia, Historia Bliska. Dzisiaj mówimy o tym, co działo się 60 lat temu. W kwietniu, w maju, ale też w latach poprzedzających. Profesor Andrzej Chwalba jest gościem. Jeszcze raz pana serdecznie witam. Historyk, którym mówimy o tamtym niesamowitym czasie. 60 lat temu było po dwóch ważnych, takich spektakularnych imprezach. W Gnieźnie i w Poznaniu, to tam właśnie jakby doszło do przeciągania liny. Tego samego dnia, w tym samym miejscu w Gnieźnie odbyły się państwowe i kościelne imprezy. Tu mówiono o tysiąc lat Państwa polskiego, a tutaj o milenium. I to, co mówiłem, ta druga korzyść. Mogli komuniści wykrzyczeć. Myśleli, że, że to jest właśnie ten moment. Mogli wykrzyczeć, co najważniejszego stało się w tysiącleciu państwu polskiego. Co Panie Profesorze? Ano to, żeśmy wrócili na ziemię Piastowską. Tak jest. Rzeczywiście ten mit piastowski, mit antyniemiecki, bardzo mocny. Stąd trudno się dziwić w końcu. Jest to kilkanaście, później więcej niż kilkanaście, ponad dwadzieścia lat po, po zakończeniu wojny, więc... To jest wszystko świeże. Jeszcze groby nie zarosły. Ziemie zachodnie nie są uznane. No 20 lat po wojnie trzeba tak przypomnieć jest, słuchaczom. Tak Ponadto ziemie zachodnie nie są uznane jeszcze pod względem prawnym. Ma być y, kiedyś konferencja międzynarodowa, pokojowa, która rozstrzygnie kwestię przynależności. Może Niemcy wrócą, wypędzą na zdrowie. Może Niemcy wrócą. Tam, tam ci mieszkańcy, osadnicy nie prowadzili faktycznie żadnych inwestycji, bo bali się, że pewnego dnia zostaną przepędzeni. I to jest chyba najmocniejszy argument, argument w rękach, w rękach Gomułki. I to państwo piastowskie było oparte między innymi na, na linii rzeki Nysy i Odry. Czyli ten powrót do Odry, Oda staje się taką, powiedziałem, zmitologizowaną granicą. Pojawiły się informacje, że Bolesław Chrobry a wcześniej Mieszko, wbijali nad Odrą słupy graniczne. Oczywiście fikcja, nikt wtedy żadnych słupów granicznych nie wnikał, ale to słowo słupy graniczne nawet podręcznika szkolnych się pojawiło, bo to ten słup to jest coś potężnego, mocnego, prawda, że wtedy się zakotwiczyliśmy na tą modrą są nikt nas nie przebędzi, nawet, nawet tą swoją nowenną Kościół nam rady nie da. Kochajmy zatem państwo polskie, nie ma innego e, państwa poza państwem socjalistycznym. Kochajmy socjalizm. Gomułka jeszcze wykorzystał, panie profesorze, w pewnym sensie taki drobny, nazwijmy to, kryzys w kościele, który stał się nieoczekiwanie w 65 roku, troszeczkę wcześniej mówimy, przy okazji orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, prawda? Tak, generalnie z, z tych... Orędzi, faktycznie do historii przeszło to jedno orędzie, natomiast episkopat, przygotowując się do milenium, wystosował listy z zaproszeniami nie tylko do kurii rzymskiej, do osobiście do papieża Pawła VI, ale wystosował do 56 episkopatów w skali świata. Nadeszły odpowiedzi, z nich wynikało, że kilkaset w granicach, 800-700 kardynałów biskupów wraz z pielgrzymami wybiera się do Polski, z było to fantastyczny pomysł, żeby tą Polskę pokazać, taka jak ona była. Zaznaczyć w ogóle, że takie państwo istnieje na mapie, prawda? Czyli z punktu widzenia tego, co dzisiaj nazywamy soft power, to była, to była klęska. To, że ci, którzy zostali zaproszeni, nie mogli przyjechać. Wcześniej mamy ten list, który no, bulwersował najbardziej, mianowicie list skierowany do biskupów niemieckich, gdzie mamy te słynne słowa przepraszam. I wierni trochę się przestraszyli, tak, prawda? Tak, i wierni się trochę przestraszyli. I to właśnie komuniści bardzo ładnie wykorzystali. Bardzo, bardzo, bardzo mocno wykorzystali. Pasówki, zakara pracy. W tym wypadku to owszem, ludzie byli spędzani, ale oni przekonani byli, że odnośnie orędzia to nie Kościół ma rację, to ma władza rację, bo ona chroni państwo polskie. Pytanie dlaczego mamy tym Niemcom przebaczać? Za te miliony wymordowanych ludzi, zniszczoną Warszawę, te wielkie zniszczenia, łamanie polskiej godności, polskiego m, szacunku do Polaków. Mam, my mamy przepraszać. Za co? I to za co spowodowało, że ta atmosfera przez 66 rokiem nie jest szczególna. Czyli w związku z tym Kościół musi wykonać kolejny akt mobilizacyjny. Ale tu jeśli można, ponieważ jesteśmy w Krakowie, to chciałbym wspomnieć, że biskupi reakcję społeczną na list, ten orędzie do biskupów niemieckich przeżyli bardzo, bardzo mocno, w tym kardynał arcybiskup krakowski Wojtyła, bowiem protestacyjny list do niego skierowali robotnicy fabryki Solwaja, Tej fabryki, w której pracował w, w czasie, czasie wojny. wojny. I z tego co wiemy, no, naprawdę to było mocne uderzenie. To było mocne uderzenie, władza widziała, co robi. Należy sponiewierać, skopać Wojtyłę, bo w ten sposób można było to zrobić najlepiej. I teraz wracam do tego, co tuż przed przerwą rzuciłem. Te szkoły, tysiąc latki. to był taki dobry moment. go mógł... Wielki sukces. Wy wykorzystywał to, że to są prawdziwe pomniki tego tysiąclecia. Szkół bardzo brakowało, wyż był gigantyczny sami byliśmy z niego. Potrzeba było szkół i to było nośne hasło i szybko było realizowane, prawda? Bo i pieniądze społeczne znajdowały się na to, a nawet za granicy. Ogromne pieniądze szły, szły z państwa oczywiście. Jakby przy akceptacji Polaków, którzy troszkę jakby nadwerężyli swoje to zaufanie do, do Kościoła, to budowanie szkół wydawało się czymś takim, no, że może się powieść. Tak, bo to widać, że to były obiekty nowoczesne, że tutaj nie oszczędzano, że klasy były widne i ten, do dzisiaj te, te, te, te budynki niektóre no, stanowią na osiedlach robotniczych. Takie perełki architektoniczne, one niekiedy stawały się centrum, bo to był, centrum tych osiedli, bo to było jeszcze inne przedsięwzięcie. Nie budujemy kościołów, nie wolno budować kościołów, budujemy szkoły. Czy szkoła to jest nowa świątynia? Świątynia nauki, świątynia mądrości, świątynia wiedzy, świątynia, która nas doprowadzi do ukochania państwa socjalistycznego. Tak to symbolicznie wyszło w Nowej Hucie, prawda? Tak jest, no zresztą nie tylko w Nowej Hucie, w wielu, wielu innych miejscach, Ale By Tam była ta walka o krzyż. Tak, w który, 60 roku. O miejsce, w którym nie powstał kościół, tak. ale powstała szkoła. Tak jest, tak jest właśnie. tutaj, więc to jest nowa świątynia. To przyniosło pewne efekty. Nie wspominano przy okazji, że te szkoły to nie będą tylko dlatego wyżu który fakty, faktycznie nadszedł, ale też będą przy okazji schronami przeciwatomowymi, lotniczymi oraz miejscami... Nie wszystkie, ale bardzo często bardzo tak, było. Było, tak było. Na to, początku zwłaszcza. To, Później to brakowało już pieniędzy. Dzisiaj może, może się mniej o tym mówi, ale yy, tak to było. Panie profesorze, no i co? Jest ten 66. rok. Trochę wspomniałem, że w kwietniu jest jakby kulminacja, zaczyna się kulminacja tych obchodów. Marian Spychalski po raz pierwszy w Gnieździe mówi rzecz ważną w swoim przemówieniu, po raz pierwszy ze strony państwa pada słowo chrzest. Tak, jest chrzest. Przyjęliśmy, ale uwaga, mówi Spychalski, nie od Niemców, od Czechów. Tak jest, no jasne. Czyli od Czechosłowacji, mówiąc tamtym, tamtym myśleniem. To znaczy, że to jest jakiś lepszy chrzest, to, to, że nie od Niemców. No solidarność bo... słowiańska, co, bo uwaga. Otóż to. Uwaga, kolejna sprawa, w końcu jesteśmy wszyscy Słowianami. Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Czesi. To jest, jesteśmy Słowianami, prawda? I dajemy odpór od wieków tej naporze germańskiej. Więc tutaj Czesi to z Dobrówką, do Domrawą bardzo nam tutaj byli przydatni. To zostało też elegancko wykorzystane. No ale dodajmy tutaj jakby dwie rzeczy. Po pierwsze to, że to partia jest w defensywie w tym sensie, że ona reaguje na pomysły Kościoła że Kościół się wcześniej przygotowywał do tego i e, te reakcje w postaci organizowania imprez równoległych do imprez kościelnych, do nabożeń, do spotkań, do debat, bo również były debaty intelektualne na temat roli Kościoła, były wystawy poświęcone choćby tysiącleciu polskich klasztorów, polskich zakonów, więc to jest też bardzo e, ważne przedsięwzięcie Kościoła i e, tu jest ta odpowiedź. Jedną z odpowiedzi jest e, taka, żeby czymś naród zająć. padł pomysł, żeby sprowadzić, można tak powiedzieć, prochy Stefana Żeromskiego z miejscu jego pochówku i ulokować na Wawelu. Uznano, że wokół tego zbudujemy budujemy piękną opowieść i ludzie będą mieli głowy zajęte Żeromskim, a nie, a nie tysiącleciem chrztu. Ale to nie wyszło. Czym jeszcze chciano te głowy zapełnić, będziemy zaraz z panem profesorem mówić. Pierwszy Polskiego Radia. Pierwszy program Polskiego Radia. Historia bliska. Jesteśmy w audycji, w której mówimy o historii najnowszej, tej po 1945 roku i mówimy dzisiaj z panem profesorem Andrzejem Chwalbą o 66 roku, o tym, co, po, co było przed 66, ale integralnie z tym rokiem związanym. Zaczął pan profesor mówić, jak wyglądały te obchody, jakie były pomysły państwa. Skąd wiadomo, że komuniści, mówił pan zawsze troszkę w tyle, troszkę w defensywie, przygotowywali nieprawdopodobne nieraz w tych samych miejscach, atrakcje. 6 milionów złotych, panie profesorze, poszło na telewizję, żeby ją uatrakcyjnić na sprowadzanie filmów, na przeprowadzenie mundialu. Gomułka bardzo nie lubił takich rzeczy, jak pieniądze wydawane na mundial za cztery lata. Nie pozwolił już, już transmisji z Meksyku. Wtedy tak chodziło o to, żeby jak największa frekwencja była nie przy kościołach, ale przy telewizorach, w kinach, na placach i tak dalej. Tak, Gomułka rzeczywiście znany skąpiec, był zarówno w domu skąpcem, na co jego małżonka narzekała. Bardzo, ale również w skali, w skali państwa. On nie lubił wydawać, a w tym wypadku uznał, że jest to, jest to potrzebne, bo nie możemy tej batalii przegrać, bowiem, jak mówił Wyszyński, chce nas zniszczyć. Chce, dziś byśmy powiedzieli inaczej, chce nam narzucić swoją narrację, swoją opowieść, prawda? Chce pokazać, że to naprawdę był chrzest wejście Polski do świata zachodniego, Zachodniego, nie czeskiego, generalnie zachodniego, Rzymu i tak dalej, i tak dalej, więc to nie mogło odpowiadać, to musiało się spotkać z, z oporem. Natomiast rzeczywiście tu pan rektor ma rację, że ludzie potrzebowali również produktów. Pojawiał się w dużej grościach papier toaletowy. Nie zrozumiałe kolei... dzisiaj Ta, ale tak było. Tak, no, to towary, których normalnie nie było. Sprowadzano na przykład Nerdówka i e, wspomniane Słowacji towary Węgier, których u nas normalnie nie można było nabyć, więc to jakieś święto. W Krakowie, którym jesteśmy dzisiaj gościnie, panie profesorze, obchodzono bardzo uroczyście, za wielkie pieniądze jubileusze dwóch najstarszych, najsłynniejszych klubów piłkarskich Krakowi i Wisły Kraków. Dla Krakowi zbudowano na ten rok w 66. oddano do użytku nowoczesny na tamte czasy Stadion Piłkarski. Wisła Kraków mogła zorganizować międzynarodowe mecze z udziałem, uwaga, w koszykówce Realu Madry, to ciężkie pieniądze kosztowało. Hala piękna właśnie. I tak dalej, tak dalej. Tak. Na, na to robiono. 3 maja, o którym zaraz jeszcze powiemy, bo wkrótce będzie ta rocznica, 3 maja, to ta kulminacja obchodów na Jasnej Górze. 3 maja na Jasnej Górze pomysł szatański, niemal ale nie wyszedł, mieli zagrać bitelsi. Tak, no, mniej zagadbitelci. Rokowania były prowadzone, w, w to między innymi za, zaangażowane, taka szara eminencja w, w zakresie kultury wodzimierz Sokorski. Bardzo ważna postać, bardzo ważna postać również mający wpływ decydujący na kształt polskiego radia i ówczesnej i telewizji. Z genezą był podróż z armii pod Lenina. Ale, ale, ale to miał takie dobre wyczucie, co, co się łatwo sprzeda, więc właśnie to, że pojawiły się filmy amerykańskie. Przeminął z wiatra, no tłumy, tłumy, jak nie iść na taki I wyprodukowano Amerykanie. Faraona. To miało e, podwójne tak, znaczenie, ale, prawda? E, tak, ale również westerny amerykańskie z Wayne'em. No, tego nie było wcześniej. Także, także... E... Walka na frekwencję to jedno, powiedzmy, w jakiś sposób szlachetny, Ale, panie profesorze, dochodziło też do konfliktów wręcz. I to było już zupełnie coś y, złego. Do przemocy, no bo to się po pierwsze wiązało z tym, że utrudniano dostęp y, pielgrzymów do miejsc, y, które, y, których były te uroczystości. Na przykład furmanki jechały chłopskie, no to z, y, były, były posterunki milicji obywatelskiej. Mówiono chłopy, macie macać, bo roboty w polu macie. Wykonanie czerwote polu. Pociągi, pan... pociągi nie jeździły, na przykład ja była uroczystość w, w Gnieźnie czy w Poznaniu, to nie jeździły pociągi. Przez kilka godzin tego dnia PKP praktycznie nie funkcjonowała w tym, w, tym, w, tym, w tym rejonie, w tym rejonie. Podobnie komunikacja miejska. Chodziło o to, by jak najmniej osób było na imprezach kościelnych, bo spodziewano się, że przyjadą pielgrzymi. bo to jest idea pielgrzymowania związana z sztem, prawda, więc uważano, że przyjdą osoby z całego stałego regionu, z diecezji I tak, i, tak to, i tak to będzie wyglądało. Wspomniał Pan dzisiaj na początku, Panie Profesorze, o Matce Boskiej, która pregrynowała po kraju, ją, tak mówiąc kolokwialnie, aresztowano. Tak, no, Obraz. W, w, w, wielokrotnie ją zatrzymywano ewentualnie, jak... To oczywiście była kopia, ale tym niemniej. Tak, oczywiście była kopia, wspominaliśmy, że była kopia. Była wielokrotnie przetrzymywana, internowana, więziona, aresztowana. Trafiła w miejsce, kiedy się uroczystości urz skończyły, ale to było też niebezpieczne dla władzy. Bo tam, gdzie ta kopia nie dotarła na czas i ludzie wyszli na spotkanie z e, Madonną Częstochowską, no pojawiły się gwizdy, pojawiły się okrzyki, chcemy wolności, precz z Gomułką, precz z komuną. Więc zupełnie, coś zupełnie coś niezwykłego. Nowego. Coś zupełnie nowego. Nigdy takich okrzyków po 56 roku takie okrzyków nie było przeciwnie, była entuzjazm dla Gomułki. Minęło 10 lat od 1956 roku. Mamy załamanie. Ta epoka lodowcowa, którą można powiedzieć Gomułka zarządził, przyniosła tego rodzaju efekty. Te spotkania modlitewne kończyły się właśnie manifestacjami. Młodzież maszerowała, interweniowała milicja, interweniowały wojska ZOMO i tak było w Warszawie. To było chyba największe tam, y, y, późniejsze co prawda, parę tygodni później, ale w każdym, miejscu, w każdym miejscu to tak było. Na, natomiast najbardziej krwawe, bo tam doszło do, do pobicia kilkudziesięciu osób, kilkaset zostało aresztowanych w brzegu nad mało no, się o tym wie. właśnie piastowskim brzegu, piastowskim brzegu, bo tam to się wiązało y, w ogóle z polityką komunistów wobec, y, wobec administracji kościelnej na Ziemia Zachodniej. Że y, wszystko było własnością tak naprawdę państwa i państwo y, na przykład uznało, że przejmiemy w wypadku brzegu wikarówkę, przepędzimy kapłanów, którzy tam, którzy tam mieszkali, y, czyli ingerencja bezpośrednia y, funkcjonowanie parafii, faktycznie Unie, uniemożliwienie funkcjonowanie kapłanom prowadzenia pradu w brzegu doprowadziło do starcia y, właśnie z siłami, siłami bezpieczeństwa. I brzeg jest taki najbardziej wyrazistym przykładem, że między 56 a marce 68 roku nie było podobnych co do skali, skali, skali wydarzeń. Także pozdrawiamy w tym wypadku brzeg nad Odrą. E, na pewno nas słuchają, że o was pamiętamy, że jednak, że jednak to było coś, co wykraczało po, poza, powiedziałam, normę tego czasu. Jest 3 maja, kulminacja dla Kościoła, czyli, czyli kulminacja milenijnych milen obchodów, na których ma zjawić się papież i tu jest znowu coś ważnego w tej naszej opowieści o konflikcie Kościół-Partia. Yy, Papież zaproszony nie przyjeżdża. Nie przyjeżdża kilkadziesiąt tysięcy osób, bo tyle miało przyjechać zaproszonych, którzy potwierdzili swoją obecność, wystąpili z wnioskami o przyznanie im wiz. Wizy w kwietniu, a później w maju zostały wstrzymane. Nikomu nie wydawano. Na temat obecności Pawła VI w Polsce, w tym padku na Jasnej Górze, rozmawiała nawet Gomułka z Breżniewem. I wiemy o tym, że, że my tego drania, mówił Gomułka Dobreżniewa o papieżu, my tu nie puścimy. O czym w ogóle z nim będziemy rozmawiać? Jaki mamy wspólny temat? Nie mamy żadnego wspólnego tematu. Oni próbują nam spowodować jakiś ciemnogród, zniechęci ludzi do budowy socjalizmu, więc w związku z tym on tylko poruszy niepotrzebnie sumienia, w związku z tym go nie wpuszczamy. I teraz w czasie tych centralnych uroczystości 3 maja na Jasnej Górze, bo w końcu to jest jakby zrozumiałe, e, ze względu na tą e, czarną Madonnę i kult maryjny Marii Matki Bożej e, Częstochowskiej-Jasnogórskiej, ten tron jest pusty. Ale dodajmy, że e, kilkadziesiąt stacji telewizyjnych, kilkaset stacji radiowych, które się miały wówczas pojawić, nie otrzymały, nie otrzymały tej możliwości. Jak mówię, no, byłaby to kapitalna okazja do pokazania tego właśnie, czym, czym jest ta Polska. No i tego po prostu zabrakło, czyli zwyciężyła polityka i ten taki, powiedział, no, e, niedaleko siędzają, sięgający punkt widzenia. Wygrywamy potyczkę, bo potyczka to faktycznie jest wojna i tą wojnę wygramy. Dziś to może młodym słuchaczom wydać się zupełnie abstrakcyjnej. Jeżeli Państwo sięgniecie do Gazy z okresu, o którym mówimy, równo 60 lat temu, mowa o obchodach tam będzie, na pierwszych stronach właśnie te opisywania atrakcji najrozmaitszych mecze polskiej reprezentacji, kina, teatry, marsze i, i jeszcze coś tam innego. Oczywiście relacja z obchodów Trzecio-majowe były skonfrontowane, panie profesorze, z podami w Katowicach. Nie chciano jednak blisko to robić, zrobiono w Katowicach na setki tysięcy ludzi tam zgromadzono. Przywieziono, przywieziono. Teraz, teraz przywieziono. uruchomiono transport, żeby tam dowieziono górników, łódników, pracowników. I to, to jeszcze tak trwało, jeszcze do 1967 roku, kiedy zakończono. Okres ten nowenny i okres tysiąclecia, okres milenijny jest w 67 roku w Sosnowcu. Komuniści nie dopuszczali tam ludzi na msze a nawet podobno zaspawano Drzwi, bramy. Ale teraz powiedzmy, jakby rekapitulując to wszystko. Ktoś mówi, wygrał kościół, czy państwo, bo mówimy o rywalizacji. To chyba za łatwe byłoby rozstrzygać o zwycięstwach. Nie sposób mierzyć, ważyć. Możemy tylko pewne obrazy, obrazy dostrzec. Jakby ten obraz, który się najbardziej nie zapisał. Właśnie o jednym wspominaliśmy. Faktycznie nawet o dwóch, mianowicie ten tron, pusty tron, na Jasnej Górze i dwa mianowicie, że aresztowanie obrazu, czyli kopii obrazu, i to, że milicjanci stoją, jakby ponowno oblężenie Jasnej Góry to nie jest potem szwedzki. To jest potop no, partyjny, komunistyczny potop, który y, nie pozwala na wyjazd. Na wyjazd stoją. Nyski i tak dalej, i tak dalej. Kordon nie wypuszczają. I to powodowało, że ludzie, no taka jest reakcja ludzi. Granie na emocji to niejednokrotnie uderzyło, uderzyło władze, władze partyjne. Ale, ale y, władze partyjne, wbrew co często pisze, no tego nie przegrały, bo jednak mówiliśmy też o aktywach, Kościół jednocześnie też wykazał, że jest siłą. I ten wniosek, że kościół jest siłą, będzie istotny w programie politycznym nowego sekretarza generalnego, Edwarda Gierka, który uzna, że... Kościół, a osobiście Stefan Wyszyński może być mu pomocny w normalizowaniu sytuacji w kraju. Takie były wnioski partia, przynajmniej nowego sekretarza generalnego za parę lat. I będzie musiał wpuścić papierze, chociażby może by tak bardzo nie chciał, a to za 13 lat. 70, no tak, to będzie rok. kolejna okazja do rozmowy. Profesor Andrzej Chwalba był gościem programu Historia Bliska. Mówiliśmy dzisiaj o 66 roku, o obchodach milenijnych, i o podach tysiąclecia, o konfrontacji państwa i kościoła. Panie profesorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Również bardzo dziękuję. Jedynka. To jest radio. 50 lat temu odbywały się w Katowicach Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie. W pierwszym dniu zawodów mieliśmy dostać planowe baty od Sowietów, bo sportowa przepaść dzieliła obydwie drużyny. Czy to jednak atmosfera katowickiej hali z szaleńczo dopingującymi kibicami, czy nadzwyczajna mobilizacja naszych zawodników, a może zmęczenie przeciwników po upojnej nocy, sprawiły, że ten mecz sensacyjnie wygraliśmy i to dosyć wyraźnie. Pierwszy raz w historii i na razie ostatni. Radości na trybunach i w domach przed telewizorami nie było wtedy końca. Trzeba bowiem wiedzieć, że zwycięstwo nad Ruskimi w jakiejkolwiek dyscyplinie sportu w okresie PRL-u oznaczało znacznie więcej niż się państwu zdaje. I nie chodziło tylko o sport. W tamtym jednak czasie radość narodu nie pokrywała się z intencjami władzy. Ba, dla owej władzy takie zwycięstwo oznaczało prawdziwy kłopot. Główny kacek partyjny Śląska, towarzysz Grudzień, od rana ćwiczył po rosyjsku formułkę gratulacji dla obecnego na zawodach konsula Związku Sowieckiego, który planowo miał owe gratulacje po zwycięskim meczu Rosjan odebrać. Jednak Rosjanie przegrali, a biedny polski kacyk nie wiedział, co ze sobą począć, jak przeprosić za zwycięstwo Polaków. Nie wiedziały też media. Jak o wielkiej wygranej z Sowietami poinformować? A więc w prasie sprawozdanie z pierwszego dnia mistrzostw rozpoczynano opisem oficjalnego otwarcia i przede wszystkim przemówienia wspomnianego towarzysza grudnia. Tytuły prasowe ograniczały się głównie do podania suchego wyniku. Polska, Związek Radziecki 6 do 4. Jakby chodziło o rutynowe zwycięstwo Polski nad Haiti w futsalu, a niewielki triumf w popularnej dyscyplinie sportu. Główny organ propagandowy komunistycznej partii Trybuna Ludu wybrnął jeszcze sprytniej, nie informując w ogóle o owym meczu, tłumacząc to godzinami druku gazety. Tu trzeba wiedzieć, że nagłe zmiany godzin przygotowania dziennika dokonywano wielokrotnie z powodów znacznie bardziej błahych niż niespodziewane zwycięstwo Polski na mistrzostwach świata w meczu faktycznie rozgrywanego wieczorem. O wielkim meczu biało-czerwonych poinformowano następnego dnia przy okazji relacji z kolejnego spotkania z Czechosłowacją, zresztą z Kretesem przez nas przegranego. O zwycięstwie z reprezentacją ZSRR napisano między wierszami bez konieczności tworzenia osobnego artykułu i osobnych niezręcznych tytułów. W trybunie podkreślano, że Polacy zagrali świetnie, bo właśnie w stylu Związku Radzieckiego, wielokrotnych mistrzów świata i olimpiady. Dwa miesiące wcześniej, w lutym 1976 roku komunistyczna Polska zmieniła konstytucję, wpisując punkt o wiecznej przyjaźni ze Związkiem Sowieckim. Wydaje się, że przeoczono wtedy jedyną okazję, aby także wpisać, że Polska ustawowo w żadną grę nie może wygrać z wielkim sąsiadem ze wschodu. Iluż kłopotów by uniknięto. Zapraszam Państwa na następny program z cyklu Historia Bliska, a dzisiaj już dziękuję. Marek Stremewski, dobranoc. Podaję Ci rękę, Ty mówisz, że mało. Podaję Ci usta, Ty prosisz o więcej. Oddaję Ci serce, oddaję Ci ciało. Ty czekasz i mówisz. To mało, to mało Masz oczy marzące I styl bycia luźnych. Na pozór łagodny Okrutny jesteś i próżny Kiedy zechcesz jestem Gdy zechcesz odchodzę Czego pragniesz jeszcze Bym mogła z tobą być? Polskie Radio Lektury Jedynki Przed nami kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Moja kuzynka zaczyna mi się coraz mniej podobać, rzekł Ochocki patrząc na pannę Izabelę. Widzi ją pani? Od godziny... – odparła pani Wąsowska. – Ale zdaje mi się, że i Wokulski coś spostrzegł, bo był bardzo zmieniony. Żal mi go. – A niech pani będzie spokojna o Wokulskiego. Prawda, że dziś jest rozbity, ale jeżeli się raz odsknie, takich nie zabijają wachlarzem. Więc może być dramat. – Żadnego – rzekł Ochocki. Ludzie o skoncentrowanych uczuciach wówczas tylko są niebezpieczni. Jeżeli nie mają rezerw. Mówisz pan o tej pani, jakże ona, star. Sta... Boże, uchowaj! Tam nic nie ma i nigdy nie było. Zresztą, dla zakochanego mężczyzny nie stanowi rezerwy inna kobieta. Więc cóż: Wokulski ma silny umysł i wie o cudownym wynalazku, którego wykończenie naprawdę przywróciłoby świat. I pan wiesz o nim? Treść znam, dowód widziałem. Nie znam tylko bliższych szczegółów. Przysięgam, mówił zapalając się Ochocki, że dla takiej sprawy można by poświęcić nawet dziesięć kochanek. Więc i mnie poświęciłbyś, niewdzięczniku? Alboż Pani jest moją kochanką, nie jestem przecie lunatykiem. Ale kochasz się we mnie. Może jeszcze tak jak Wokulski w Izabeli, ani myślę, choć każdej chwili jestem gotów. W każdej chwili jesteś pan źle wychowany, ale tym lepiej, że się we mnie nie kochasz. I nawet wiem, dlaczego lepiej pani wzdycha do Wokulskiego. Panią Wąsowską oblał mocny rumieniec. Zmieszała się tak, że wachlarz upadł jej na posadzkę. Ochocki podniósł go. Nie chcę grać z panem komedii, mój potworze, odparła po chwili. Obchodzi mnie tak, że robię wszystko, co jest w mojej mocy, ażeby dostał Bele, ponieważ... Ją kocha ten szaleniec. Przysięgam, że z pomiędzy znajomych mi dam jesteś pani jedyną kobietą, która naprawdę coś warta. Ale dosyć o tym. Od czasu, kiedy poznał, że Wokulski kocha Belę, o jak on ją kocha, moja kuzynka robi na mnie dziwne wrażenie. Dawniej uważałem ją za wyjątkową. Dziś wydaje mi się Pospolitą, dawniej wzniosła, dziś jest płaska. Ale to tylko chwilami. I jeszcze ostrzegam, że mogę się mylić. Pani Wąsowska uśmiechnęła się. Podobno, rzekła, ile razy mężczyzna patrzy na kobietę, szatan zakłada mu różowe okulary. Czasami zdejmuje. Ale nie bez cierpień, odpowiedziała pani Wąsowska. Wiesz pan co, dodała, ponieważ jesteśmy prawie kuzynami, mówmy sobie ty. A, bardzo dziękuję. Dlaczego? Nie mam zamiaru być wielbicielem pani. Ja proponuję panu przyjaźń. Właśnie, jest to mostek, po którym w tej chwili panna Izabela wstała nagle od swego stolika i podeszła do nich. Była wzburzona. — Porzucasz, mistrza? — spytała ją pani Wąsowska. — Ależ to jest impertynent! — rzekła panna Izabela tonem, w którym czuć było gniew. — Bardzo kontent, kuzynko, że tak prędko poznałaś się na tym poliszynelu. – odezwał się Ochocki. – Może pani siądzie. Ale panna Izabela rzuciła na niego piorunujące spojrzenie, zaczęła rozmawiać z Malborkiem, który właśnie zbliżył się do niej i odeszła do sali. Na progu spoza wachlarza spojrzała w stronę Molinarego, który bardzo wesoło rozmawiał z panną Rzeżuchowską. Zdaje mi się pani Ochocki – rzekła pani Wąsowska – że prędzej zostaniesz naszym Kopernikiem, aniżeli nauczysz się ostrożności. Jak mogłeś wobec Izabeli nazwać tego pana poliszynelem? Ona przecież nazwała go impertynentem. Niemniej interesuje się nim. No, proszę ze mnie nie żartować. Jeżeli nie interesuje się człowiekiem, który ją ubóstwia, to właśnie będzie interesować się takim, który ją lekceważy.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 Mówić nie i stawiać granice. Walczyć o swoje i respektować innych. To jest cenna umiejętność i wyzwanie. W czterech porach roku wyjaśnimy, czym jest asertywność i jak ją stosować na co dzień. Sprawdzimy też, skąd biorą się nazwy kwiatów oraz przypomnimy historię polskich barów mlecznych. Cztery pory roku. Jutro od dziewiątej. Zapraszam. Agnieszka Kunikowska. Jedynka. To jest radio. Autopromozia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 Reklama Ogłoszenie społeczne Słownik podatnika Dobroć Dobroć to postawa pomagania innym, bez oczekiwania czegokolwiek w zamian. Buduje silne więzi i pozytywne relacje. Jest ważna dla naszego zdrowia psychicznego oraz fizycznego, gdyż generuje poczucie szczęścia i zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby serca czy depresję.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 Emilia Kleszczewska to są wiadomości z dróg. Zakończyło się utrudnienie na S1 odcinek Jedlina-Dankowice w pobliżu miejscowości Gilowice w województwie śląskim na 21 kilometrze tam po 20. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Bielska-Białej. Teraz już tego utrudnienia nie ma. Podobnie na drodze krajowej numer 63 zostało już odwołane utrudnienie na odcinku Siedlce-Łuków, a w pobliżu miejscowości Gołaszyn w województwie lubelskim i to na 297 km Tam przed 17. miała miejsce kolizja dwóch samochodów ciężarowych, a droga była zablokowana. Natomiast cały czas jest jeszcze utrudnienie na drodze krajowej numer 46. Odcinek Laski-Mąkolno w samej miejscowości Mąkolno, w województwie Dolnośląskim konkretniej na 12. kilometrze. Tam jest awaria samochodu ciężarowego. Wprowadzono także ruch naprzemienny i taka sytuacja jest od godziny 19.40. Możliwe utrudnienia w ruchu są na niewielkim odcinku ekspresowej ósemki w drodze z warszawskiego Brudna do Marek. To ze względu na prowadzone tam prace remontowe. I niestety tworzy się też korek na wysokości Śniadowa, jadąc w kierunku Łomży. To trasa ekspresowa S61. Kierowcy oznaczają na mapach, że doszło tam do zdarzenia drogowego. Czeko czekamy na oficjalne informacje od służb. Jeżeli przejeżdżacie Państwo w okolicach i wiecie więcej a propos tego, do jakiego zdarzenia mogło dojść, prosimy o wybranie numeru do Polskiego Radia Kierowców 22 513 11 11. Niezmiennie czekamy na kolejne informacje z dróg.